Rozdział drugi. Mormon dowodzi armią nefitów. Wszędzie w kraju widać krew i martwe ciała. Nefici płaczą i zawodzą żalem ludzi potępionych. Dzień zmiłowania nad nimi minął. Mormon przejmuje płyty nefiego. Nefici zawierają układ z lamanitami i spiskowcami Gadiantona. I stało się, że tego roku znowu wybuchła wojna między nefitami a lamanitami. I jakkolwiek bardzo młody... Byłem wysoki i silnie zbudowany, dlatego nefici wyznaczyli mnie na swego przywódcę, abym przewodził ich armią. Miałem więc 16 lat, kiedy poprowadziłem armię nefitów przeciwko Lamanitom, a nastąpiło to w 326 roku. I w 327 roku Lamanici zaatakowali nas z tak wielką mocą, że strach ogarnął moje armię i żołnierze nie chcieli walczyć lecz zaczęli się wycofywać do krajów na północy. I stało się, że doszliśmy do miasta Angola i zajęliśmy je. I przygotowywaliśmy się do obrony przed Lamanitami. Umocniliśmy miasto jak tylko mogliśmy, ale pomimo wszystkich naszych umocnień Lamanici nas dosięgli i wyparli z miasta. I wyparli nas także z kraju Dawid. I maszerowaliśmy, aż doszliśmy do kraju Jozue na zachodnim wybrzeżu. I stało się, że w pośpiechu zebraliśmy nasz lud, aby razem stawić opór Lamanitom. Ale cały kraj roił się od spiskowców i Lamanitów. I jakkolwiek memu ludowi groziła wielka zagłada, nie nawrócili się i nie żałowali swoich złych uczynków. Dlatego wszędzie widać było krew i martwe ciała zarówno Nefitów, jak i Lamanitów. I w całym kraju nastąpił zupełny przewrót. I król Lamanitów, który nazywał się Aaron, przyszedł ze swą armią czterdziestu czterech tysięcy walczyć z nami. I stawiłem mu czoła z moimi czterdziestoma dwoma tysiącami. I pokonałem go z moją armią, że uciekł przed nami w popłochu. I wszystko to nastąpiło zanim upłynął rok trzysta trzydziesty. I stało się, że nefici zaczęli żałować za swe grzechy i rozpaczać, albowiem jak przepowiadał prorok Samuel, nikt nie mógł zachować swej własności ze względu na złodziei, spiskowców, morderców, magie i czary panoszące się w kraju. I wszędzie słychać było płacz i zawodzenie, szczególnie pośród nefitów. I gdy ja, mormon, zobaczyłem jak płaczą, lamentują i żalą się przed Panem, zacząłem się w sercu cieszyć, wiedząc o miłosierdziu i cierpliwości Pana i przypuszczając, że okaże im miłosierdzie i znowu staną się sprawiedliwym ludem. Ale moja radość była przedwczesna. Gdyż żal ich nie był żalem nawrócenia się z myślą o dobroci Boga Lecz był żalem ludzi potępionych, którzy rozpaczają Gdyż Pan nie pozwala im cieszyć się bez końca popełnianiem grzechów I nie nawrócili się do Jezusa w pokorze ducha I ze skruchą w sercu żałując za popełnione grzechy Lecz przeklinali Boga i chcieli umrzeć A mimo to mieczem bronili swego życia i stało się, że ponownie żal ogarnął mą duszę i wiedziałem, że dzień zmiłowania nad nimi minął zarówno docześnie, jak i duchowo. Gdyż widziałem, jak otwarcie, przeciwstawiwszy się Bogu, padają tysiącami, jak ich ciała leżą niczym kupy gnoju. Tak minął rok 344. I stało się, że w 345 roku nefici zaczęli uciekać w popłochu przed lamanitami i uszli do Jaszon, zanim można było powstrzymać ich odwrót. Miasto Jaszon znajdowało się niedaleko miejsca, gdzie Amaron ukrył dla pana kroniki, aby nie zostały zniszczone. I poszedłem tam, jak polecił mi Amaron i wziąłem płyty Nefiego, na których zapisałem to, co mi polecił Amaron. I opisałem na płytach Nefiego całą ich niegodziwość i występki, ale na tych płytach zaniechałem opisania całej ich niegodziwości i występków, albowiem bez przerwy mam przed oczyma niegodziwość i występki, odkąd zacząłem pojmować postępowanie ludzi. Biada mi z powodu ich niegodziwości, albowiem przez cały czas serce moje boleje nad ich niegodziwością. Mimo to wiem, że zostanę podniesiony ostatniego dnia. I stało się, że tego samego roku Nefici byli znowu ścigani i pędzeni i wypierano nas, aż doszliśmy do kraju na północy nazwanego Szem. Umocniliśmy miasto Szem i zgromadziliśmy tylu naszych, ilu tylko udało się zebrać, myśląc, że może uda nam się ocalić ich od zagłady. I w 346 roku Lamanici ponownie na nas uderzyli. I stało się, że przemówiłem do moich i przynaglałem ich z całą mocą, aby odważnie oparli się Lamanitom, broniąc swych żon i dzieci, swych gospodarstw i domów. I słowa moje dodały im trochę zapału, że nie uciekali przed Lamanitami, ale odważnie im się opierali. I z naszą armią 30 tysięcy walczyliśmy z armią 50 tysięcy I oparliśmy się im z taką mocą Że zaczęli przed nami uciekać I gdy przed nami uciekali Ścigaliśmy ich z naszymi armiami Aż ponownie starliśmy się w walce I zwyciężyliśmy ich Jednakże moc Pana Nie była z nami I byliśmy pozostawieni sobie Gdyż Duch Pana nas opuścił I staliśmy się słabi jak nasi bracia I moje serce Boleje nad wielką zagładą mego ludu wskutek ich niegodziwości i występków. Jednakże poszliśmy walczyć z lamanitami i spiskowcami Gadiantona i odzyskaliśmy ziemię naszego dziedzictwa. Tak upłynął rok 349, a w 350 zawarliśmy układ z lamanitami i spiskowcami Gadiantona, na mocy którego podzieliliśmy ziemię naszego dziedzictwa. I Lamanici przyznali nam kraj na północy do wąskiego przesmyku lądu, który prowadzi do kraju na południu, a my przyznaliśmy Lamanitom cały kraj na południu.